Twój dom. Życiowa inwestycja. Okazja tygodnia. Nowo zgłoszony do sprzedaży czterosypialniowy dom w Buffalo Grove. Celujący dystrykt szkolny. Cena wywoławcza to jedyne 270 tysięcy. Nabywcom posiadającym zdolność kredytową wystarczy 9,5 tysiąca pierwszej wpłaty. Illinois Star of Zadzwoń.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 Gdy przyjdzie potrzeba Zapraszamy Wiadomości z rynku nieruchomości Program HARP przedłużony do końca 2018 roku Najniższy poziom liczby nowych budów od 3 miesięcy i wzrost optymizmu wśród firm budowlanych Dobre i złe wiadomości dla kredytodawców hipotecznych Mniej osób twierdzi, że jest to dobry czas na sprzedaż Federalna Agencja Finansowania Mieszkalnictwa ogłosiła, iż rządowy program Home Affordable Finance, program tzw. Tak HARP, miał zostać wygaszony w przyszłym miesiącu. Został przedłużony o kolejny rok do 31 grudnia 2018 roku. Program, którego zadaniem jest pomoc właścicielom domów mającym problemy finansowe w uzyskaniu refinansowania, był już kilkakrotnie przedłużany. Decyzja o przedłużeniu podjęta we wrześniu ma na celu utworzenie pewnego rodzaju mostu łączącego stary program z nowym produktem refinansowym. Jak podaje Federalna Agencja Finansowania Mieszkalnictwa, nowy program zostanie uruchomiony w październiku i będzie zawierać modyfikacje. W lipcu spadła liczba nowych budów w Stanach Zjednoczonych o 4,8% do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 1 150 000 jednostek. Zdaniem rządu jest to najniższy poziom od trzech miesięcy. Po osiągnięciu bardzo dobrych wyników w czerwcu liczba budów domów jednorodzinnych pozostała na stałym poziomie, a liczba nowo budowanych mieszkań nadal spadała. Tymczasem nastroje budowniczych pozostają obecnie na najwyższym poziomie od maja. Wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo wzrósł o 4 punkty i wynosi obecnie 68%. Każdą liczbę powyżej 50 uznaje się za pozytywną. Rok temu wskaźnik ten wynosił 59. W ostatnim czasie wskaźnik ten nieco się obniżył ze względu na rosnące koszty materiałów, zwłaszcza drewna. Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych powiedział, iż kredytodawców hipotecznych w kraju czeka dobra i jednocześnie zła wiadomość. Wiceprezes do spraw badań i ekonomii z MBA Lynn Fisher poinformowała, że rynek zakupów wzrósł, a rynek refinansowań znacznie zmalał. zdaniem rynek zakupów, czyli osób, które zaciągają kredyty na zakup domu, przeżywa ożywienie z powodu rozwijającej się gospodarki i niskiego bezrobocia. Jednak Lynn Fisher podkreśla również, iż wzrosły stopy procentowe, co z kolei znacznie osłabia rynek refinansowań. Rosnące ceny domów są prawdopodobnie powodem spadku lipcowego wskaźnika nastrojów wobec zakupów domów Fanny Nabywcy tracą zaufanie do swoich możliwości zakupu domu, ale eksperci twierdzą, że za spadek wskaźnika odpowiadają sprzedający. Udział net to osób, które mówią, że to dobry czas na sprzedaż domu spadł o 11 punktów procentowych. Z kolei znacznie wzrosła również liczba właścicieli domów, którzy twierdzą, że warunki ekonomiczne zniechęcają ich do sprzedaży.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 Zobacz. Kup 847-647-4000, 847-647-4000, 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz dziś 847 647 4000, 847 647 4 i 3 zera, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Z rynku nieruchomości. Fuzja Invitation i Starwood Waypoint. Niewielki wzrost liczby przefinansowań kredytów w lipcu. Domy jednorodzinne są coraz mniejsze. Home Depot. Większe wydatki, więcej remontów. W wyniku dużej fuzji powstanie największa agencja wynajmująca domy w kraju. Jak powiedział stacji CNBC Barry Stern, prezes i dyrektor generalny grupy Kapitałowej Starwood, w wyniku największego jak dotąd połączenia w branży wynajmu domów jednorodzinnych Invitation Homes i Starwood Waypoints Homes staną się jednym podmiotem. W dwumiesięcznym spadku odsetek przefinansowań kredytów na zakup domu odnotował w lipcu skromny wzrost. Z lipcowego raportu dotyczącego liczby zaciąganych kredytów hipotecznych przygotowanego przez Ellie May wynika, iż liczba przefinansowań kredytów wzrosła o 3 punkty procentowe do 35% wszystkich zamkniętych transakcji. Jonathan Corr, prezes i dyrektor generalny Ellie May powiedział, że rynek przechodzi z rynku refinansowań na rynek zakupów. Jednak niższe stopy procentowe mogą przyczynić się w lipcu do wzrostu liczby przefinansowania. W Stanach Zjednoczonych buduje się coraz mniejsze domy jednorodzinne. Dane liczbowe Biuro do Spraw Ewidencji Ludności przeanalizowane przez Krajowe Stowarzyszenia Budowniczych Domów pokazują, że w drugim kwartale tego roku średnia powierzchnia kwadratowa domów jednorodzinnych wynosiła 2388 stóp, co stanowi spadek o ponad 100 stóp kwadratowych w porównaniu do poziomu szczytowego sprzed około dwóch lat. W ostatnich latach nowa wielkość domu najpierw rosła, a następnie się ustabilizowała. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów twierdzi, iż w miarę rozwoju rynku domów na dom jest dalszy spadek wielkości typowego nowego domu. Hasło reklamowe Home Depot brzmi więcej oszczędności, więcej majsterkowania. Jednak wyraźnie widać, że konsumenci więcej wydają, jeśli chodzi o inwestowanie w ich domy. Korzystając z tego trendu, Home Depot odnotowało ostatnio najwyższe kwartalne przychody w historii działalności firmy. Brian Nagel, starszy analityk z Oppenheimer, powiedział podczas rozmowy z CNBC, iż, zdaniem firmy, średnie wydatki klienta Home Depot wzrosły o 3,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Słuchajcie, radiowego magazynu Osiadłość.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 Kup 847-647-4000, 847-647-4000, 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Brak zmian w systemach punktowych ocen kredytowych Fanny i Freddy do 2019 roku. Niewielki spadek przystępności cenowej domów w drugim kwartale. Domy na wsi cieszą się większym powodzeniem niż domy na Manhattanie. Pierwsza całkowicie cyfrowa transakcja zamknięcia kupna domu. Pomimo nacisków, aby Fannie Mae i Freddie Mac dokonały modernizacji swoich przestarzałych systemów punktowych ocen kredytowych, dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa, która je nadzoruje, powiedział, iż nie przewiduje się takiego działania przez co najmniej dwa lata. Zdaniem Melvina łata do modernizacji systemów punktowych ocen kredytowych podmiotów sponsorowanych przez rząd może dojść najwcześniej w połowie 2019 roku. Co więcej, uważa on, że podczas gdy opowiada się on za zasadą zwiększenia dostępu do kredytów hipotecznych dla większych Liczby osób, to gwałtowna zmiana obecnych technologii Feni i Freddy byłaby poważnym błędem. Feni i Freddy w dużej mierze polegają na ocenach Fajko. jednak modele te już dawno temu zostały zastąpione bardziej przyjaznymi dla konsumentów wersjami. Jak wynika z najnowszego wskaźnika możliwości rynku realnościowego przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo, w drugim kwartale przystępność cenowa nieruchomości nieco spadła z powodu rosnących cen domów, co zrównoważyło ćwierćpunktowy spadek stóp procentowych kredytów hipotecznych. Od kwietnia do czerwca wskaźnik ten pokazuje, że 59,4% domów sprzedanych w Stanach Zjednoczonych było przystępnych cenowo dla rodzin, które zarabiały średni dochód w kraju co stanowi spadek z 60,3% domów sprzedanych w pierwszym kwartale. Trzeci kwartał z rzędu największym rynkiem realnościowym w kraju pod względem przystępności cenowej okazało się Youngstown w stanie Ohio. Na rynku nieruchomości obserwujemy pojawienie się nowego typu amerykańskich przedmieść, które przypominają gospodarstwa rolne, jednak łączą wygodę tradycyjnego przedmieścia lub zalety mieszkania w pobliżu miasta. Realtor.com donosi, iż te tak zwane agrodzielnice wyrastają w całym kraju. W niektórych miejscach są one postrzegane jako alternatywa dla tak zwanych dzielnic golfowych. Według Realtor.com agrodzielnice oferują właścicielom domów spokój i dużo świeżych produktów organicznych. To powiedział, że zamknięcie transakcji kupna nieruchomości wymaga złożenia odręcznych podpisów na kawałku papieru. Całkiem niedawno poczyniono milowy krok, dokonując pierwszego zamknięcia transakcji za pośrednictwem środków elektronicznych na odległość. Robin Friedman z The Wall Street Journal napisała, że w miarę jak cyfrowe zamknięcia transakcji będą stawały się coraz bardziej powszechne, będzie to dobrodziejstwem dla kredytobiorców niepełnosprawnych fizycznie i członków służb wojskowych za granicą. W rzeczywistości, jej zdaniem, może to całkowicie przekształcić branżę nieruchomości. O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Crystal Lake 15-letni dom na jednoakrowej parceli. Dom wyceniony jest 25 tysięcy poniżej realnej wartości rynkowej. Niles, murowany dwupiętrowy dziesięcioletni dom na podwójnej parceli. 3000 stóp powierzchni, 4 sypialnie, 3,5 łazienki, 2 kominki, pełny wykończony basement. Podatek roczny to jedyne 8 tysięcy. Wspaniały dystrykt szkolny. Hoffman Estates. Trzy sypialniowy, podniesiony ręcz po kapitalnym remoncie. Trzy łazienki, pełny wykończony basement, garaż na trzy samochody. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Wielka to okazja. Des Wielka okazja tygodnia. Nowy na rynku murowany, trzysypialniowy dom do remontu. Pełny wykończony basement, garaż na dwa samochody. Najtańszy dom w całej okolicy. Arlington Heights, czterosypialniowy dom po kapitalnym remoncie. Dwie pełne łazienki, kominek, garaż na dwa samochody, duża działka, bardzo dobry dystrykt szkolny. Mount Prospect, nowy na rynku, pięciosypialniowy dom dwupoziomowy. Trzy pełne łazienki, dodatkowe mieszkanie dla krewnych, kominek, garaż na dwa samochody. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży.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 847 647 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz 847 647 4 i Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Dom. Życiowa inwestycja. Okazja tygodnia. Wyremontowane czteropokojowe kondominium w Man Prospekt. Ogrzewany garaż. Wystarczy 6 tysięcy pierwszej wpłaty dla osób kwalifikujących się. Illinois Star of Niles. Zadzwoń. Zobacz. Kup. 847-647-4000. 847-647-4000. 847-647-4000. Wiadomości z rynku nieruchomości. Nowe raporty pokazują spadek zaległości hipotecznych. Dallas, Fort Worth, numerem jeden w kraju pod względem nowych domów. Luksusowe udogodnienia częścią wyposażenia nowych, umiarkowanych cenowo domów. Właściciele domów w dalszym ciągu coraz lepiej radzą sobie ze spłacaniem swoich zobowiązań hipotecznych na czas. Z najnowszych wskaźników niewywiązania się z zobowiązań kredytowych przez konsumentów przygotowanych przez S&P i Biuro Kredytowe Experian wynika, że liczba zaległych płatności w przypadku pierwszych kredytów hipotecznych pozostaje na najniższym poziomie od dekady. Z kolei w swoim raporcie agencja kredytowa TransUnion twierdzi, że liczba zaległości hipotecznych osiągnęła w drugim kwartale najniższy poziom. Stopa zaległości hipotecznych spadła poniżej 2% po raz pierwszy od prawie 10 lat. Nowszy raport przygotowany przez dostawcę informacji na temat rynku nieruchomości Metro Study identyfikuje rynek numer jeden w kraju w odniesieniu do nowych domów. Jest nim Dallas-Fort Worth. Z raportu wynika, że liczba nowych budów domów w obszarze Dallas wzrosła w drugim kwartale o 3,4% w porównaniu do pierwszego kwartału i o 14% w porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w obszarze metropolit w Dallas rozpoczęto budowę ponad 31 tysięcy nowych domów. Blaty granitowe, krany niklowane i drewniane podłogi nie są już dłużej elementami wyposażania wyłącznie luksusowych domów. Przeprowadzone w 2017 roku przez Home Innovations badanie Builder Practice pokazuje, iż uwaga firm budowlanych coraz bardziej skupia się na umiarkowanych cenowo domach niż na luksusowych nieruchomościach. Badanie pokazało również, że niektóre luksusowe materiały i modernizacje są wykorzystywane w tańszych domach. Granitowe blaty kuchenne pojawiły się w ubiegłym roku w 15% nowych domów, co stanowi wzrost z 9% w porównaniu do poprzedniego roku. Z kolei granitowe powierzchnie w łazience znalazły się w 13% nowych domów w porównaniu do 9% w ubiegłym roku. Z ankiety wynika również, że bardzo popularne są też drewniane podłogi i luksusowe płytki podłogowe.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 Oh, oh, oh, oh,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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów popiera ponadpartyjne ustawodawstwo dotyczące przystępnych cenowo domów. Ferry Mac wymagać będzie 3% wkładu własnego. Właściciele domów w San Francisco źli z powodu sprzedaży ich ulicy. Powrót cen domów luksusowych do normalnego poziomu. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów poparło przed Senatem Stanów Zjednoczonych ponadpartyjną ustawę o przystępnych cenowo domach. Jak zeznał przed Senacką Komisją Finansową Granger McDonald, prezes Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, ustawa o nazwie Affordable Housing Credit Improvement Act miałaby za zadanie promować budowę bardzo potrzebnych mieszkań pod wynajem i pomagać w złagodzeniu kryzysu w zakresie przystępnych cenowo domów. Co więcej, ustawa umożliwiłaby budowę większej liczby tego typu tańszych nieruchomości dzięki ulgom dla firm budowlanych, deweloperów, i właścicieli domów. Już od jesieni Freddie Mac będzie stosować bardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące kredytów hipotecznych o niskim wkładzie własnym. Firma zacznie wymagać, aby kredytodawcy domagali się od kupujących wkładu własnego w wysokości najmniej 3%. Zarówno Freddie Mac, jak i Fannie Mae zaczęły oferować kredyty hipoteczne z takim wkładem własnym w 2014 roku. Jednak niektórzy kredytodawcy oferowali wówczas kredyty wymagające zaledwie 1% wkładu własnego, finansując na rzecz kredytobiorców pozostałe 2%, aby mogli oni osiągnąć wymagany próg 3%. Freddie Mac nie będzie już dłużej pozwalał na taką praktykę. Owszem, kredytodawca będzie mógł nadal oferować prezenty lub dotacje, ale dopiero po spełnieniu przez nabywcę 3% progu. Domy na jednej z eleganckich ulic w San Francisco sprzedają się zazwyczaj za kilka milionów dolarów. Jednak całkiem niedawno miasto sprzedało ulicę, przy której stoją te luksusowe nieruchomości, z powodu zaległości podatkowych. Cena sprzedaży 90 tysięcy dolarów. Nabywca Michael Cheng, powiedział stacji telewizyjnej NBC Bay Area, że on i jego partner zastanawiają się co zrobić z tą inwestycją. Jedną z opcji jest obciążenie mieszkańców za parkowanie na ulicy stanowiącej teraz własność Cheng'a. Właściciele domów wnieśli pozew przeciwko miastu, twierdząc, że Rzędnicy nie poinformowali poprzedniego właściciela ulicy we właściwy sposób o zaległościach podatkowych. Cenom luksusowych nieruchomości udało się właśnie wyrwać z trwającego kilka miesięcy marazmu. CNBC donosi, że jak na ironię, może to wynikać z faktu, iż podejście sprzedających stało się bardziej realistyczne. Ceny sprzedaży domów luksusowych w drugim kwartale wzrosły o 7,5% w porównaniu do poprzedniego roku, wyprzedzając tym samym cały rynek po raz pierwszy od trzech lat. Jonathan Miller, prezes i dyrektor generalny firmy konsultingowej miller Samuel, powiedział CNBC, że prawdziwym powodem ożywienia rynku domów luksusowych może być fakt, iż sprzedający obniżyli ceny wywoławcze, co doprowadziło do większego ruchu na rynku, a to z kolei przyczyniło się do ponownego wzrostu cen. O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości.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 847-647-4000 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847-647-430 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Zobacz, kup 847-647-4000, 847-647-4000, 847-647-4000 lub w internecie,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 Ubezpieczyciele domów chętnie wykorzystują drony. Prezes Związku Realnościowców z Florydy wzywa do szybkiego zamykania transakcji sprzedaży domów na terenach narażonych na powodzie. Wielki powrót wielopokoleniowych gospodarstw domowych. Jak wirtualna rzeczywistość może wpłynąć na zakupy nowych domów? Od jakiegoś czasu dużo mówi się o rosnącym wykorzystywaniu dronów do sprzedaży domów. Dzięki nim można m.in. zrobić zachwycające zdjęcia lotnicze. Jednak The Wall Street Journal donosi, że coraz częściej służą one nie tylko do sprzedaży nieruchomości. Reporterka gazety Nicole Friedman zauważa, że firmy ubezpieczeniowe również zdają sobie sprawę z ich wartości. Według niej ubezpieczyciele mają nadzieję na rozszerzenie wykorzystania dronów w przyszłości, np. w obliczu takich katastrof jak huragan, które zazwyczaj utrudniają likwidatorom szkód ubezpieczeniowych, ocenę stan na nieruchomości i poniesionych szkód. Dyrektor Związku Realnościowców z Florydy radzi pośrednikom z jej stanu, aby przed 30 września zamknęli transakcje sprzedaży domów, dla których nabywcy będą potrzebować ubezpieczenia powodziowego. Krajowy Program Ubezpieczenia Powodziowego wygaśnie pod koniec września. Maria Wells, prezes Związku Realnościowców z Florydy twierdzi, że wydaje się mało prawdopodobne, aby kongres zdążył z odnowieniem projektu ustawy na czas. Radzi ona pośrednikom, aby podjęli środki ostrożności względem nieruchomości zlokalizowanych w obowiązujących strefach zalewowych, których sprzedaż spodziewana jest we wrześniu. W całym kraju rośnie liczba rodzin wielopokoleniowych mieszkających pod jednym dachem. Zdaniem Realtor.com jest to tendencja napędzana czynnikami ekonomicznymi i kulturowymi, takimi jak wprowadzanie się milenialców z powrotem do domów rodziców lub wprowadzanie się starzejących się rodziców do swoich dorosłych dzieci. Według Pew Research Center Prawie 20% Amerykanów mieszka obecnie w wielopokoleniowych gospodarstwach domowych. To poziom, którego nie obserwowano w Stanach Zjednoczonych od 1950 roku. Decydującymi czynnikami są tu gwałtownie rosnące ceny domów, wydatki na opiekę nad dziećmi, zadłużenie studenckie, dłuższa oczekiwana długość życia i odrodzenie rodzin wielopokoleniowych mieszkających pod jednym dachem w społecznościach etnicznych. Oglądając modelowy dom, widzisz jedną wersję tego, jak ten dom może wyglądać. Ale co, jeśli widziałbyś cały szereg pomysłów na to, co można by z nim zrobić? Tall Architecture testuje właśnie rzeczywistość wirtualną, aby pomóc nabywcom zobaczyć, jak mógłby wyglądać ich nowy dom dostosowany do ich potrzeb. Prezes firmy, Jed Gibson, powiedział, iż według CNBC wirtualna rzeczywistość pozwala kupującym testować różne rodzaje podłóg,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 z rynku nieruchomości. Malejący niedobór pracowników budowlanych. Dofinansowanie dla Feni i Freddy w wysokości 100 miliardów dolarów. Trader Joe pomaga zwiększyć wartość domów. Zakrojona na szeroką skalę pułapka phishingowa. Kto z nią walczy? Najlepsze miejsca oferujące dom na zawsze. FIDO i SPAD mogą wpływać na decyzje milenialsów dotyczące zakupu domów. Nowe dane liczbowe z Departamentu Pracy pokazują, iż liczba wakatów w sektorze budowlanym w Ameryce zmalała w ciągu ostatniego roku, co oznacza, że utrzymujący się niedobór siły roboczej w budownictwie może maleć. Jednocześnie Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów niepokoi chęć ograniczenia przez Waszyngton legalnej imigracji. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów powiedziało, że będzie poszukiwać skutecznych reform, które mogą pomóc ożywić sektor realnościowy i gospodarkę. Zdaniem Krajowego Stowarzyszenia sprzyja to programowi WIS opartemu na zasadach rynkowych, który ma wypełnić braki w sile roboczej i zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, która zaspokoiłaby potrzeby sektora budownictwa rezydencyjnego. Gdyby Stany Zjednoczone przeżywały poważne załamanie gospodarcze, Fannie Mae i Freddie Mac mogą wymagać pomocy finansowej od podatników w wysokości blisko 100 miliardów dolarów. Tak przynajmniej wynika z testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez Dodd-Frank i opublikowanego przez Federalną Agencję Finansowania Mieszkalnictwa. Test warunków skrajnych zmierzył, jak oba przedsiębiorstwa, sponsorowane przez rząd, poradziłyby sobie w tak zwanym skrajnie niekorzystnym scenariuszu. Z testu wynika, iż Feni i Frey potrzebowałyby łącznie od 35 do 100 miliardów dolarów. Trader Joe to nie tylko dobre miejsce na zakupy zdrowych artykułów spożywczych, ale najwyraźniej również dobre miejsce wpływające na wartość Twojego domu. Dane liczbowe z Atom Data Solutions pokazują, że wartość domów w pobliżu Trader Joe wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat bardziej niż wartość podobnych domów w pobliżu Holfoot lub Aldi. Typowy dom w pobliżu Trader Joe odnotował średnią, pięcioletnią aprecjację cen domów na poziomie 67%, w porównaniu do 52% dla domów w pobliżu Holfoot i 51% dla domów w pobliżu Aldi. Od kilku miesięcy informujemy o niebezpiecznych oszustwach związanych z wyłudzeniami komputerowymi polegającymi na nakłanianiu przez naciągaczy niczego nie podejrzewających nabywców domów do przesyłania im pieniędzy potrzebnych do zamknięcia transakcji na konta nienależące do firm tytułowych tzw. Tyrol Companies. W ubiegłym roku Federalna Komisja do Spraw Handlu i Krajowy Związek Realnościowców połączyły siły w celu ostrzegania kupujących przed takimi próbami wyłudzenia. Pieniędzy. Teraz para z Waszyngtonu złożyła pozew po tym, jak złodzieje ukradli im całą kwotę zakupu nieruchomości – około 1,5 miliona dolarów. Larry Finkelberg, starszy specjalista do spraw kredytów hipotecznych z Apex Home Loans, powiedział stacji NBC4TV w Waszyngtonie, iż para ze stolicy twierdzi, że ich firma tytułowa zaniedbała ochronę bezpieczeństwa w sieci lub po prostu brała udział w kradzieży. Firma zaprzecza stawianym zarzutom. Gdzie są najlepsze obszary metropolitarne, w których można znaleźć idealne miejsce do spędzenia swojej emerytury? Zespół do spraw danych z Realtor.com przeanalizował wiele danych liczbowych i sporządził listę najlepszych miejsc, w których można znaleźć domy na zawsze. Niestety Florida nie znalazła się na szczycie tej listy. Wykorzystując kryteria takie jak liczba domów już przystosowanych dla seniorów, odsetek mieszkańców powyżej 65 roku życia, koszt utrzymania, liczba szpitali, a nawet liczba słonecznych dni, realtor.com uznało, że Florence w Karolinie Południowej to najlepszy wybór. Wśród pozostałych propozycji pierwszej piątki znalazły się Macon w Georgii, Lake Havasu City w Harrisonie, Werobich na Florydzie i Texarkana w Teksasie. Tak wiele uwagi poświęcono na próbę dowiedzenia się, jak nakłonić milenialsów do kupowania domów i okazuje się, że wszystko co trzeba było zrobić, to kupić im psa. Nowe badanie przeprowadzone przez Harris Paul w imieniu SunTrust Mortgage wskazuje, że 1 trzecia obecnych nabywców domów z pokolenia milenium uważa, że ich decyzja dotycząca zakupu oparta była na chęci posiadania większego domu z ogródkiem ze względu na psa. 33% spośród 412 ankietowanych milenialsów wymieniło swojego czworonożnego pupila jako główną motywację do zakupu domu. Zaledwie 25% wskazało na małżeństwo, a 19% na narodziny dziecka. Jedynymi czynnikami, które milenialsi wskazali jako ważniejsze powody zakupu domu niż psy, były chęć posiadania większej powierzchni życiowej i możliwość budowania kapitału własnego. Yeah, yeah,